Minęła ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. PSL będzie przeciwko. Nadal nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Polska 2050. Pojutrze głosowanie nad odwołaniem Pauliny Henik-Kloski. Śledczy ostrzegają przed kolejną falą oszustw w sprawie zonda krypto. Chodzi o fałszywe strony, które proponują pomoc w odzyskaniu utraconych pieniędzy. Ważą się losy immunitetów czterech polskich europosłów. Chodzi o Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka. To będzie test jedności dla koalicji rządzącej. Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajmą się wnioskami opozycji o odwołanie minister klimatu oraz minister zdrowia. PSL będzie głosowało w obronie Pauliny Henning-Kloski. Polska 2050 decyzję podejmie w czwartek. To opokło się wczorajszych wydarzeń w Sejmie. Minister klimatu spotkała się z ludowcami, nie przyszła natomiast na posiedzenie Klubu Polski 2050. Mimo nieporozumień wśród polityków Polski 2050 i Klubu Centrum, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar liczy na jedna... Jedność koalicji w tym głosowaniu, tak mówił w Radiowej Jedynce. Czasami jest tak, że w tym okresie przed głosowaniem dochodzi do różnych takich przepychanek. Na końcu jednak albo się, nie wiem, wyjmuje kartę, albo się wstrzymuje od głosowania, albo się po prostu głosuje zgodnie z tym, jak chciałaby cała koalicja. Także zobaczymy, mam nadzieję, że jednak ten mandat wyborczy, który został przekazany w 2023 roku będzie cały czas spajał. Głosowanie nad wotum nieufności wobec szefowych resortów klimatu i zdrowia odbędzie się pojutrze. O postawę Polski 2050 zapytamy kolejnego gościa sygnału dnia o 8.15. Rozmowa z politykiem tej partii Bartoszem Romowiczem. Prokuratura ostrzega przed kolejną falą oszustw w sprawie zonda kryptoprzestępcy. Biorą na celownik osoby już poszkodowane. Chodzi o strony internetowe tworzone z użyciem sztucznej inteligencji, które podszywają się pod ekspertów finansowych i oferują pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach podkreśla, że realną pomoc mogą zapewnić wyłącznie służby Prokurator apeluje, by nie ufać podejrzanym stronom internetowym.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 W Parlamencie Europejskim dziś głosowanie nad wnioskami o uchylenie immunitetów czterem polskim deputowanym. Grzegorz Brown ma stracić ochronę prawną za blokowanie drogi na uroczystości w Jedwabne, a Danielo Bajtek za zakaz dystrybucji na stacjach Orlenu. Tygodnika nie. W przypadku Patryka Jakiego pozew o ochronę dóbr osobistych złożył sędzia Igor Tuleja za twierdzenie, iż świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegazusem. W sprawie Tomasza Buczka chodzi o napaść na uczestniczkę jednej z demonstracji.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 że stanowisko europarlamentu w sprawie nowego unijnego budżetu po 2027 roku. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, przedłużone. Do 15 maja będą obowiązywały obniżone stawki podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy, poinformowało Ministerstwo Finansów. W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,21 zł, a oleju napędowego 7,12 zł. W porównaniu z weekendem to wzrost o 4 grosze za benzynę i 11 groszy za diesla. 9 dni transmisji, ponad 50 milionów funtów i nazwiska znane na całym świecie. Tak, brytyjskie media opisują akcję polskiego influencera Łatwoganga. Najważniejsze dzienniki relacjonują transmisję, która przyciągnęła miliony widzów. W centrum tej historii znalazła się zbiórka dla dzieci chorych na raka.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 Piszą też o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek, którzy wsparli akcję. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. A choć transmisja już się zakończyła, to ciągle spływają pieniądze. Ostatnia aktualizacja z 21 mówiła o niemal 283 milionach złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe Filipia Strzemski. Coraz bliżej rozstrzygnięć w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski i Siatkarzy. W Warszawie rozpoczęła się rywalizacja o trzecie miejsce. Po zaciętym spotkaniu miejscowy projekt wygrał z Resowią 3 do 2. Libero-Rzeszowian Michał Potera liczył na zwycięstwo. No szkoda pewnie drugiego seta, w którym prowadziliśmy 24-22 i prowadząc meczu 2-0, na no by się gdzieś tam już nam grało troszkę łatwiej, jednak no, zrobiło się 1-1, ale mimo tego nie zwiesiliśmy głów i trzeciego to my wyszarpaliśmy w podobny sposób, więc no ten, ten mecz to był taki trochę roller coaster. Brąz zdobędzie drużyna, która wygra trzy spotkania. O złoto walczą broniąca tytułu Bogdanka lub Lublin i Warta Zawiercie. W pierwszym spotkaniu lepszy był zespół z Zawiercia. Drugi mecz jutro w Lublinie. W piłkarskiej Ekstraklasie minimalne różnice punktowe w tabeli sprawiają, że właściwie każdy mecz ma spore znaczenie. Nie inaczej było wczoraj w Gliwicach, gdzie zakończono 30. kolejkę. Piast, choć zaczął od niewykorzystanego karnego Patryka Dziczka, wygrał z arką Gdynia 4 do 1 i oddalił się od strefy spadkowej. Jedną z bramek dla Gliwiczan zdobył Filip Borowski.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 Arka pozostała w strefie spadkowej, w której są również widze w Łódź i mające już niewielkie szanse na pozostanie w lidze Brookbet Termalika Nieciecza. Maciej Skorża nie jest już trenerem japońskiego klubu piłkarskiego Urawa Red Diamonds, z którym odnosił spore sukcesy. Klub z Saitamy rozwiązał umowę za obopólną zgodą po serii siedmiu spotkań bez wygranej. Trener Skorża doprowadził Red Diamonds do triumfu w azjatyckiej lidze mistrzów i dwukrotnie wystąpił w klubowych mistrzostwach świata. Król Szwecji, Karol XVI Gustaw, otrzymał osobisty list z zaproszeniem od szefa FIFA Gianiego Infantino. Nie wybiera się jednak na piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Według dziennika Expressen list jest datowany na 8 kwietnia, jest długi i sformułowany w błagalnym tonie. I wygląda na to, że FIFA wyraźnie chce pozłocić swoją imprezę królewskim blaskiem. Szwecja, która w finale baraży pokonała Polskę, zagra w grupie z Tunezją, Holandią i Japonią. Ponownie o sporcie będziemy mówić w czterech porach roku po 10.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 Na południu i zachodzie dużo słońca, a na pozostałym obszarze więcej chmur, a na Suwalszczyźnie może przelotnie padać deszcz. Tam będzie też najchłodniej, maksymalnie 9 stopni, Na przeważającym obszarze 10-11, najcieplej na zachodzie do 14. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1012 hektopaskali.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 Jocera. We care, you grow. Reklama. Jedynka. To jest radio. Polskie Radio. Program pierwszy, sygnału dnia jest 12 po 8. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.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 See what I mean? Polski Radio, program pierwszy jest 14 po 8. Sygnały dnia. Wtorkowe sygnały, bo to wtorek, 28 dzień kwietnia, 118 dzień roku, do końca 2026, 247 dni.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 Imieniny obchodzą Achacy, Afrodyzja, Afrodyzy, Arystarch, Dydym Emilian, Joanna, Ludwik, Marek, Maria, Menander, Panfil, Patrycjusz, Patrycy, Paweł, Piotr, Teodora, Waleria i Witalis. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. 15 po 8, Karol Surówka i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia Dzień dobry ponownie. W studiu Radiowej Jedynki jest nasz kolejny gość, Bartosz Romowicz, Polska 2050. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Człowiek, którego dni w koalicji chyba są policzone. Dlaczego? A liczba ta wynosi dwa, bo w czwartek będzie głosowanie nad wotum nieufności wobec Pauliny Henik-Kloski. A pan zamierza głosować razem z opozycją. Nie zmienił pan zdania. Nie zamierzam głosować z opozycją, tylko zamierzam głosować przeciwko pani minister, czyli wotum nieufności. E, to, że te wniosek no, ale to wyjdzie głosować. razem z opozycją, siłą rzeczy. No ale mam inną argumentację do tego. Nie popieram tego wniosku, który jest złożony przez Konfederację, bo on zawiera trochę jednak bzdury i jednak jest bardzo polityczny. A ja mam argumenty merytoryczne, które stricte dotyczą mojego okręgu wyborczego, tam gdzie mieszkańcy mnie wybrali. I jeżeli mielibyśmy na tej antenie kilkanaście minut, żeby o tym porozmawiać, to bym panu bardzo dokładnie Wiem, że długą listę zarzutów pan ma wobec e, pani minister. Zaraz przejdziemy do części chociaż z nich. Natomiast no, zapytam o tę groźbę, którą złożył premier Donald Tusk, że jak ktoś będzie głosował razem z opozycją w tej sprawie, i tu już cytuję, to się pożegnamy. Czyli czwartek to będzie dzień pożegnań no, dla do, pana? Ale, czego, z czego może pan premier mnie pożegnać? W rządzie nie jestem, więc mnie nie wyrzuci. W klubie koalicji obywatelskiej nie jestem, więc mnie nie wyrzuci. Jeśli chodzi o jakieś kwestie koalicyjne, no to może wiceprzewodniczącym komisji... Może pana pożegnać z komis no z, komisji, z pieniędzmi, no i, które się wiążą no, to z byciem przeżyję. wiceprzewodniczącym przeżyję. komisji. Przeżyję, natomiast myślę, że koleżanki i koledzy z komisji, a zwłaszcza z prezydium, z którymi bardzo dobrze współpracuję, e, odczują ten trochę mój brak, bo jednak jakoś tam wkład pracy daje do tej komisji, więc no to jeżeli taka będzie decyzja, no to będzie, no ale życie poza polityką... Poza no i może pan, nie pan i tyle, przestać, no. nie będzie pan już częścią koalicji 15 października. Ale to jest jakiś zapisane gdzieś, którzy posłowie są częścią, a którzy nie. Ja jako, nawet jeżeli bym został wyrzucony, chociaż nie wiem z czego, to i tak będę popierał dobre rozwiązania tego rządu. I tak będę um, proponował projekty poselskie, które uważam, że są potrzebne. I tak będę walczył o sprawy regionu i mieszkańców, więc nie wiem, co się zmieni. Może tylko tyle, że pan ten powie, wyrzucam go. No i okej, okay, niech wyrzuci. No to będzie trochę tak, jakby w małżeństwie jedna ze stron złożyła wniosek o rozwód, a druga stwierdziła, że... ale ja nadal Że, że pozostanę... nie ustały, yy, tak, tak Niech pozostaje wiernym rozkład spożycia małżeńskiego. Tak, tak? językiem Pozostaje wiernym małżonkiem. Nie, no panie doktorze, Ja wychodzę z takiego założenia, że oprócz czarnego i białego jest też szare po środku e, I jeżeli nie podoba mi się to, co i mam konkretne argumenty robi minister klimatu i środowiska, to byłoby to niezgodne z moimi wewnętrznymi zasadami zagłosować przeciwko wotum nieufności. Panie I pan mieście, nie wyjmie karty, nie, nie wyjdzie pan sali, pan zagłosuje nie, na nie. Nie złapie mnie żadna dolegliwość żołądkowa, nie wyjmę kart, nie będę patrzył w sufit i nie głosował. Kiedy wszyscy po prawej stronie, jak siedzę sali, będą mieli przeciwko wotum, to jak będę miał na zielono za i można to sprawdzić, uważam, że honor i, i słowność w polityce jest cenniejsza od jakiejś tam funkcji. Pana zarzuty dotyczą gospodarki w lasach. W tej zarzuty... pan w tej sprawie kontrolę poselską? Zarzut dotyczy też programu Czyste Powietrze i tu zarzut jest bardzo poważny, bo pan poseł uważa, że ta kontrola CBA, to wejście CBA do Ministerstwa Klimatu, to wiąże się nie tylko z czasem Prawa i Sprawiedliwości, ale też z działalnością właśnie Pauliny Henik-Kloski. Um, powiem tak, jeśli chodzi o kontrolę czystego powietrza, to jestem przekonany, że to nie jest tak, że CBA zabezpieczyło dokumenty dokładnie do 16 października 2023 roku, czyli do wyborów i ani dnia później, tylko jak zabezpieczało dokumenty, to wzięło z całego programu Czyste Powietrze I można zapytać o to CBA. Macie państwo narzędzia do tego, żeby dowiedzieć się z jakich lat są te dokumenty. Jeżeli się mylę, to na antenie z chęcią Rzeczywiście panią na to chę, chę, chę, chę, chę nie dotyczą o... tylko czasu do momentu, kiedy... No, no więc o, powiedziałem prawdę, tak? Nie dotyczą tylko że rządu rządu sprawiedliwości, tak. Ale tłumaczył to pośrednio też nasz poprzedni gość, Adam Bodnar, że no pewne procesy nie ustają natychmiast, gdy zmienia się Czyli ministerstwo. Czyli powiedziałem, prawdę, że nie zabrało... Ale że niekoniecznie może to być odpowiedzialność pani minister. Ale to już... A no i tym się zajmie Ceba i tu CBA powie. Ja tylko powiedziałem prawdziwą... bardzo poważny zarzut. Nie, nie sami, no ja, ja tylko mówię, że dokumenty, które Ceba zabrało, nie dotyczą tylko i wyłącznie czasów rządów ko Koalicji Prawa i Sprawiedliwości, ale także tych późniejszych. Natomiast ja nie powiedziałem, że tam są nieprawidłowości w tych dokumentach dotyczących pani minister Henning-Kloski, jeśli chodzi o Pani to ja trochę innych nieprawidłowości mogłem jej zarzucić. Między innymi przy kwestii moratorium na wycinkę z 8 stycznia 2024 roku i jeszcze innych typu nie planu urządzenia lasu, czy blokowanie planów ogólnych gmin w zakresie gmin bieszczadzkich. Więc inne zarzuty miałbym, ale akurat dokumenty CBA to nie jest żaden zarzut, tylko stwierdzenie faktu. Jak Pan odbiera to, że premier stanął w obronie Pauliny Henik-Kroski i trochę zagroził tym politykom Polski 2050, którzy zamierzają, albo w tym panu zamierzają głosować e, przeciwko e, pełnieniu przez niej funkcji. To Myślę, znaczy, trochę że... premier stanął tak jak gdyby bardziej po stronie tego nowego klubu Centrum, niż po waszej stronie. Myślę, że tu są dwa aspekty tej odpowiedzi. Po pierwsze, dla mnie zupełnie zrozumiałe, to każdy premier każdego rządu będzie bronił swojego ministra, bo jakby nie chciał, żeby to był minister, to by już dawno go odwołał. Więc to jest naturalne. będzie dzisiaj premierem był Mateusz Morawiecki byłby wniosek o wotum z nieufności dla Zbigniewa Ziobry, gdzie wiemy, że między panami chemii nie ma delikatnych... No i zresztą to miało miejsce. No to też by bronił i to jest naturalne. Tak niestety funkcjonuje bezwzględnie polityka, że broni się swojego niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie ma racji. I nad tym ubolewam. Natomiast drugi aspekt jest taki, że ja jestem przekonany, że zdecydowana część koleżanek i kolegów byłych parlamentarzystów Polski 2050, a dziś klubu parlamentarnego Centrum, mentalnie jest już w koalicji obywatelskiej, a niektórzy myślę, że i fizycznie się widzą na listach koalicji obywatelskiej, no bo gdzie mają pójść? No nie mają. To znaczy, którą, że premier to... dziś ich woli, bo są mu bliżsi. Myślę, że pan premier, jako bardzo mądry, rozsądny i doświadczony polityk, bardzo chłodnym okiem ocenia sytuację i widzi, że gdzie oni mają pójść? Tam są ludzie typu Ryszard Petru. Widzi pan Ryszarda Petru w Konfederacji albo w PiSie? Tak może w powstanie Kloska. jeszcze zupełnie. A zresztą no, powstało już, może centrum będzie walczyło własną siłą, stworzy własną listę. I już ich trzy miesiące są, tak? Trzy miesiące jeszcze sondaży ich nie zauważyłem. Jako po 2050 mamy struktury partii i też nas są, nie zauważają. Więc no wiemy, właśnie, to miałem powiedzieć, wiemy, że, że jest trudne. No jeżeli Ktoś... Sondaży to chyba wy nie możecie Panie, wytykać. Panie doktorze, no, bądźmy realistami i nie bądźmy hipokrytami. Jeżeli Polska 2050 przed podziałem miała 1,5% 1%, 1 w sondażach i po, po, po tym podziale, kiedy odeszła część od nas posłów, parlamentarzystów, bo robię też, to nasze sondaże nie wachnęły się o połowę w dół. Więc no, to znaczy, że ci, co wyżsi nie posiadali za sobą jakiegoś tam elektoratu, ale też ich sondaże nie uwzględniają, więc nikt mi pani pan powie, co zrobi posłowie typu Ryszard Petru, typu Mirosław Suchoń, Paulina Henning-Kloska w kolejnych wyborach. No wystartują z listy centrum listy nie zbudują. W moim okręgu, w okręgu w Krosną Przemyśl na pewno listy nie zbudują, przy progu nie przekroczą, więc muszą pójść z jakiejś listy. No i to nie będzie lista Prawa i Sprawiedliwości, tylko to będzie lista Kolejcy Obywatelskiej i przestańmy się oszukiwać, że jest inaczej, więc skoro już co są co pan dogadani... zrobi, jeżeli się pan nie znajdzie? Bo mówiliśmy o tym, co premier może zrobić. No może zabraknąć Panie, miejsca na wspólnej liście na przykład. Panie redaktorze, poza polityką jest życie. Ja jestem w tej policji centralnej e, dwa lata z haczykiem. E, mam co robić. Mogę wykonywać zawód adwokata. byłem mam. Mam dwie zdrowe ręce, nie lewe, chociaż jestem leworęczny. Nawet jeżeli będzie trzeba pójść pracować czy na budowie, czy jako kierowca, czy jako winie, to będę to robił, będzie moja rodzina, z czego miała Rzeli żyć. Tak, natomiast... jak człowiek, który się zraził do polityki. Zgorzkniały nie, tym, co nie, zobaczył przy ulicy. Panie doktorze no, tak są pewne granice. Ja zawsze powtarzam, że moja córka ma dzisiaj 5, niedługo kończy 5 lat. Nie chciałbym, żeby za 10, 12, 20 lat w internecie wpisała nazwisko swojego ojca i się dowiedziała, że chodził, opowiadał, mówił, że mu się do nie Podoba, a potem przestraszył się i jak człowiek bez honoru, zrobił co innego. No są pewne granice w polityce. Ja uważam, że honor jest bezcenny. My wybrali mi mieszkańcy powiatu Bieszczackiego, leskiego, Samackiego, Przemyskiego, między innymi też, bo także przeworskiego, Lubaczowskiego i tak dalej, ale tam, gdzie posła nie było 23 lat, mają zastrzeżenia co do pracy pani minister powinny Hanni Uważają, że na siłę próbuje tworzyć informę ochrony przyrody, nie dając nic zamian, a chociażby dla górnictwa w Polsce mamy bardzo dużą ofertę, wydajemy 9 miliardów złotych dla górnictwa, a dlaczego nie mamy stworzyć programu dla Bieszczad, odejścia od gospodarki leśnej. No dobrze, I to są to, głosy mojej wyborczej i to jest kieruje... dla mnie cenniejsze od strachów yy, czy pana premiera, czy pani Chypałyni Hanikulowskiej. Jeżeli pan się kieruje wyłącznie głosami swoich wyborców. To jak w takim razie okręgu. zagłosuje pan, yy, gdy dojdzie do głosowania nad votum nieufności wobec minister zdrowia? Będę grędy, Będę Ale przeciwko. wobec ministerstwa zdrowia pana no, mieszkańcy, rację. mieszkańcy pana okręgu, myślę, że mają jeszcze poważniejsze zarzuty niż wobec ministerstwa klimatu. E, tu bym się kłócił, e, czy poważniejsze. Natomiast... No jeżeli dostali na przykład, tak jak widzimy ostatnio w sieci, dostali SMS-a, że ich kolonoskopia została przełożona z maja tego roku, na jest... marzec przyszłości. To, roku, jest problem, to ich to bardziej dotyczy. Panie redaktor, to jest problem ogólnopolski, jeśli chodzi o kwestie, a nie tylko ten, ten, ten który pan główi, nie tylko Ale regionalny. dotyczy też na pewno mieszkańców pana dotyczy okręgu. Dotyczy też, ale dotyczy całej Polski. To to jest trochę, jeżeli porównamy skalę zarzutów, to jeżeli mamy z jednej strony połynę to mamy czyste powietrze, zarzut ogólnopolski i mamy e, też zarzuty regionalne, które mówię. Natomiast w przypadku pani minister e, Joranty Subierańskiej grendy e, to ta kolonoskopia, które pan podaje przykład, jest zarzutem ogólnopolskim. Lokalnie, jeżeli miałbym jakąś uwagę, to kwestia porodówki w Lesku. Natomiast o to tym też powiedzieć. na pewno powiedzą pana y, tak, ale to wyborcy, że będą musieli dojeżdżać godziny do najbliższej porodówki. Tutaj akurat pani minister zdrowia, obecna pani minister zdrowia, przepraszam za kolokwializm, jest bogu ducha winna w tej sytuacji, jeśli chodzi o likwidację porodówki w Lesku. Bo przypomnę, że kwestia porodówek w Bieszczadach, czyli w trzech powiatach leskim, bieszczadzkim i sanockim, bo traktuje jako całość, umownie w Bieszczadach, bo to nie są geograficznie Bieszczady, e, została e, rozpoczęta w dwa w 2017 roku, kiedy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Była rozpoczęta, tak, ale kontynuowana teraz. Ale, proces pani, zamykania porodówek od, od, nie został przerwany. Od, tak, ale od kiedy pani minister Jolanta Sobierańska jest ministerem zdrowia? No ale wzięła odpowiedzialność na to. To jest rzeczywiście, że. Kowal zawiniłócy go na powiesili, tak to było to w tym powiedzeniu. No, oczywiście, myśmy wczoraj rozmawiali z panią minister Julandą Sobierańską. To, to, to jest właśnie różnica klasy politycznej pomiędzy panią minister zdrowia a panią minister henning Kloską. Kiedy zaprosiliśmy panią minister Zdrowia na klub? parlamentarny, przyszła razem z wiceministrami, współpracownikami, z prezesem NFZ-u i odpowiadała na nasze pytania, po, po, powiedziała na wszystkie nasze e, wątpliwości. Oczywiście nie wszystkie rozwiała, bo nie da się ich rozwiać też w krótkiej, e, takiej krótkiej rozmowie. Natomiast była, rozmawiała i to jest koalicja, to jest odpowiedzialność za koalicję. Z drugiej strony mamy powień która idzie do wszystkich, na końcu jeszcze idzie do PSL-u, który był też na tym samym stanowisku, co my. E, dogaduje i wychodzi na konferencję i mówi, że kawa była smaczna i o to chodzi w koalicji. Nie, nie. W koalicji nie chodzi o to, żeby kawa była smaczna, tylko chodzi o to, żeby załatwiać sprawy ludzkie. A w nie żadnego z tego zdrowia, powodu, żeby... Zarzut dotyczy nie tylko porodówek, nie tylko przełożonych badań diagnostycznych na przyszły rok, ale też e, właśnie przede wszystkim tego, że są limity, limity, których miało nie być, limity, ale, których nie zapowiadaliście w kampanii, panie redaktorze, a skąd one są. To się, ja, ja nie jestem specjalistą w zakresie ochrony zdrowia, ale staram się realnie oceniać sytuację. Jakie są dzisiaj przyczyny tego, co się dzieje w ochronie zdrowia? Ustawa podwyżkowa, która jest no limit tak naprawdę dla, dla kadr medycznych i o ile co do pielęgniarek nie mam żadnych tutaj wątpliwości, o tyle bulwersuje mnie, że lekarze z roku na rok zarabiają o kilka, a może nawet i czasem kilkanaście tysięcy więc jest, zwłaszcza ci na kontraktach i mamy kominy płacowe, że pomiędzy pielęgniarką, która zarabia kilka tysięcy, ale lekarzem jest, jest różnicy e, kilkakrotnie więcej. I to mnie bulwersuje. To jest jedna rzecz. I co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i co więcej, nawet wczoraj w programie w... Na Już antenie musimy Polsze, zmierzać rys, do końca tej pierwszej części, jedno także zdanie, jedno zdanie. zdanie. I wczoraj na antenie Polsat, News poseł Prawa i Sprawiedliwości, Patryk Wicher powiedział, że no faktycznie tutaj może przegieliśmy, Więc przegieli i dzisiaj co tego efekty, bo my dopłac, dopłacamy o 50 miliardów więcej z dwóch do 250, do 250 do służby zdrowia. Ten I wątek dalej nie będziemy nie będzie kontynuowali efektu. w drugiej części naszej rozmowy. Bartosz Romowicz z polski 2050 jest naszym gościem. Więcej na portalu YouTube Polskiego Radia. 27 po 8 Polskie radio Jedynka. I już teraz polecam Państwu kolejną rozmowę dnia. W samym południu naszym gościem będzie Agnieszka Zielonka z Fundacji DKMS. To jest organizacja, która walczy z nowotworami krwi. Polski radio. Program pierwszy i sygnały dnia. Dziś w sygnałach Justyna Gronko podpowiadała państwu właśnie że, no, sugerowała ewentualnie, no bo nie każdy ma taką możliwość, prawda? No przecież pan przecież podczas majówki pracuje, więc pan nigdzie nie wyjedzie. No nie, no, nie. no właśnie. No. A ja Teraz nie, tym razem, otóż nie akurat, tym razem. Akurat ja proszę pana, nie pracuję i sobie wyjadę. O proszę, proszę pana. pana, jaką miejscóweczkę znalazłem, mm -hmm. proszę bardzo. Pan Pięknie. Oglądam zdjęcie, no, Bo to super, jest, chata wzią, z widokiem na Giewont, no, proszę i, pana. Właśnie zastanawiam się, czy pan rozpozna, tam charakterystyczny śpiący rycerz. Ale piękne zdjęcie zrobione, prawda? Pięknie. Taka chata. I naprawdę tutaj pan będzie? Proszę, proszę pana, taniutko, mm -hmm. taniutko, mm -hmm. widok na, na góry, wie pan co i sprawdziłem. I, I jak? I co? I co? I tam balkon jest nawet. To może ja pojadę z panem. To byłby problem. Tak? Znaczy ja nie mam nic do, do pana generalnie, mogłem nawet z panem spędzić wieczór w tym domu, Ale? tylko jest problem. Jaki? Tego balkonu nie ma. Co? No. Jak na, to? Nawet tej miejscówki nie ma. Jak to? Mhm. Przestępcy wysyłają do nas maila, że mamy zarezerwowany nocleg i że musimy na przykład opłacić jakąś, wnieść jakąś opłatę re rezerwacyjną albo żeby dopłacić jeszcze jakąś brakującą kwotę. Klikamy w taki link. No właśnie, i co A, dalej? Proszę. I co dalej? I hmm. Klops. I Klops. 831. trzydzieści Skrót aktualności, Paweł Zieliński. Polska 2050 jeszcze nie podjęła decyzji. Podjął ją Bartosz Romowicz. Poseł zadeklarował w jedynce, że zagłosuje za odwołaniem minister klimatu Paulina Henning-Kloski. Zamierzam głosować przeciwko pani minister. Jeżeli nie podoba mi się to, co i mam konkretne argumenty robi minister klimatu i środowiska, to byłoby to niezgodne z moimi wewnętrznymi zasadami zagłosować przeciwko błotum nieufności. Wiadomo już, że PSL zagłosuje przeciwko odwołaniu. Ukraina pomoże Polsce zbudować skuteczną obronę przeciwlotniczą, a chodzi o armadę dronową o szczegółach rozmawiał wczoraj z ukraińską premier szef polskiego rządu, Donald Tusk. Polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany także przez myśl techniczną naszych ukraińskich przyjaciół. Śledczy ostrzegają przed kolejną falą oszustw w sprawie zonda krypto, a chodzi o fałszywe strony, które proponują pomoc w odzyskaniu utraconych pieniędzy. Działania te mają na celu powtórne oszustwo. Szacuje się, że poszkodowanych może być kilkanaście tysięcy osób na kwotę co najmniej 350 milionów złotych. Ważą się losy immunitetów czterech polskich europosłów. Dziś głosowanie w w sprawie uchylenia ochrony Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka. Deputowani Koalicji Obywatelskiej gorzko to komentują. Wstyd dla nas wszystkich, że Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja wysłali takich przedstawicieli. Na ten dzień czekali kierowcy na Pomorzu. Już jutro drogowcy otworzą kolejny odcinek ekspresowej S6. Chodzi o 22 km trasy od Leśnic do węzła Boże Pole Wielkie. Na początek kierowcy pojadą obwodnicą Lęborka, czyli tak zwanym odcinkiem leśnym. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Pogoda. Czyli tuż przed majówką. Tuż przed majówką. A, A na informacja. wakacje pan ma plany? Proszę pana, mam proszę pana. Ma pan plany? Wakacje? A na, tak. na którą część wakacji? Proszę pana, to jest, tak. to jest dobre pytanie. Spoglądam na wydawcę na którą część wakacji ja mam. Tę samą, co wydawca. A ma pan plany na lipiec? Pierwszą, pan, część, pierwszą połowę lipca? To pan kombinuje. Ma pan plany? Nie? No. Bo ja mam, mam, mam dla pana plan. Przekażę panu teraz ten plan. Bardzo proszę. Ale ja, ja chcę... Proszę bardzo. To jest, to jest szara koperta. No to fff. będzie pan musiał zobaczyć, o co chodzi. <laughs> I na pewno to będzie taka fałszywa miejscówka. Nie, tak, proszę jak... pana, absolutnie nie. Z radością zapraszam. <laughs> 11 lipca? A jednak się pan jednak. Bardzo byłoby nam miło. <laughs> uh -huh. Patrzę. Miejsce Kentucky... Za oceanem. Za oceanem, proszę ale to przelot też pan funduje? <laughs> Paweł, o jest, tego się nie spodziewałem. Ko ja muszę sprawdzić, czy rzeczywiście to miejsce istnieje, bo my w tej godzinie, szanowni państwo, będziemy mówić o takich oszustach, co oferują różne miejsca, których nie ma. Jak przyjedziemy na miejsce, okazuje się, że tego nie ma. No i majówka z głowy. No, ale oby takich miejsc było jak najmniej. To mnie pan zaskoczył, powiem panu szczerze, nie spodziewałem się. Muszę ze sprawdzić w takim razie. Paweł Zieliński. Dzięki. Do usłyszenia. I może do zobaczenia w takim razie. Co można było zobaczyć, szanowni państwo, na termometrach? Nawet minus 6 stopni tej minionej nocy. Na ten moment widać już pierwsze czarne kwiaty i zawiązki, więc te straty będą na pewno, nie wiem jeszcze jak duże, ale przyszłe dwie noce będą jeszcze gorsze, więc możemy się spodziewać jeszcze większych mrozów przygódowych, więc te straty na pewno się powiększą. No tak, to nie są, szanowni państwo, to nie są żarty, bo od rana mówimy o przemrozkach. Problem wydaje się być poważny, bo tej minionej nocy rzeczywiście temperatura spadła. Rzucam okiem na najbliższą prognozę, czyli noc z wtorku na środę, nadal chłodna. Od minus 3 do zera, ale będą takie miejsca, to jest Kotlina Karpacka około minus pięciu, więc znowu będziemy mieć do czynienia z przymrozkami, proszę o tym pamiętać. W ciągu dnia zachmurzenie mało umiarkowane, chwilami tych chmur może być więcej, zwłaszcza na północnym wschodzie, no, tam, tam może pokropić, ale to będą słabe przelotne opady. Na termometrach od siedmiu na północnym wschodzie nad morzem około 11 w centrum do 15 na zachodzie. Reklama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 Autopromocja. A to się świetnie składa, że pani Kunikowska będzie y, tuż przed godziną dziewiątą, bo przecież, jak słyszeliśmy w tej reklamówce, czterech pór roku, daleko jeszcze, daleko jeszcze. No to przecież y, y, słynny cytat, z której to części Szreka było? Z drugiej bodajże. I tam pani Agnieszka z, z gniewem zamachowskim sobie siedzieli, tak, a z tyłu Jerzy Sztur krzyczał. Daleko jeszcze daleko jeszcze. No to redaktor Kunikowska jeszcze w tej godzinie, a teraz poranny trening szarych komórek. I to będzie, szanowni państwo, podsumowanie naszych urodzin, bo przez cały ubiegły tydzień nawiązywaliśmy do urodzinowej trasy radiowej jedynki. No i teraz państwo usłyszą takie właśnie podsumowanie. To, to może sprawić państwu niemały problem, bo państwo zaczną się zastanawiać, dlaczego ten dźwięk, co te dźwięki mają wspólnego z urodzinami programu pierwszego i powiem tak, że mają. To jest Taka gra słów, a w zasadzie tylko słowa. I proszę mi wierzyć, że to ma sens. Aaaa! Proszę mi puścić no. Panowie, to jest jakaś pomyłka! Pomyłka? <śmieckia> Polskie Radio. Program pierwszy jest 8.44. Program pierwszy Polskiego Radio. Chciałem powiedzieć Polskie Radio, program pierwszy jedynka, ale to trzeba byłoby puścić fragment rejsu. Panie Kazimierzu, e, proszę klucze od kajuty, bo tam ktoś zdaje się podpowiadał. To tak przy okazji tego porannego treningu szarech komórek, już niebawem rozwiązania. Teraz będziemy ostrzegać przed e, różnej maście oszustami, bo do majówki zostało już tylko dni kilka. Wakacje, zresztą także zapasem to jest czas, w którym wielu z nas korzysta z różnych e, platform internetowych, by zarezerwować Nocleg, dwie noce, trzy noce, cały tydzień, dwa tygodnie zarówno w kraju jak i za granicą to jest także czas, w którym oszuści nie próżnują, wykorzystując naszą nieuwagę o oszustwach na obiekty noclegowe. Pewnie państwo słyszeli, a jeśli jeszcze nie, to już teraz opowie o nich Anna Zakrzewska. Podszywanie się pod wiarygodne strony internetowe przez oszustów nie jest niczym nowym. Celem działania przestępców jest doprowadzenie do sytuacji, w której niczego nieświadomy użytkownik poda swoje dane osobowe, zwłaszcza informacje płatnicze, umożliwiając tym samym dostęp do konta bankowego Paweł Pilarczek. Przestępcy wysyłają do nas maila, że mamy zarezerwowany nocleg i że musimy na przykład opłacić jakąś, wnieść jakąś opłatę re rezerwacyjną albo żeby dopłacić jeszcze jakąś brakującą kwotę. Klikamy w taki link, jest otwierana strona niby pośrednika, który y, służy w, właśnie w takiej rezerwacji miejsc noclegowych i tam jest znowu formularz do tego, żeby podać nasze dane płatnicze. Ponownie po to, żeby właśnie tacy przestępcy mogli wykradać takie dane. Państwo kiedykolwiek padli? Może ofiarą? Nie, nie padliśmy ofiarą, ale wiemy, co robić w takiej sytuacji. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, jakie są opinie na temat danego obiektu, czy są opinie. Można też zweryfikować na podstawie mapy w internecie, czy w ogóle taki obiekt istnieje, czy go nie ma. I uważać też na takie sytuacje, gdzie na przykład jest taki obiekt no, w niższej cenie niż obiekty, które są w okolicy, bo też może wskazywać, że coś jest nie tak. Takim jest obiektu. to podejrzane. Tak, to jest podejrzane. No niestety najczęściej jest przez internet na tym głównie bazujemy, A ewentualnie opinie kogoś znajomego. Czyli z polecenia. Ale to jednak rzadziej się zdarza. Można też sprawdzać KRS? Ewentualnie to już jest tak na grubo. Teraz są też social media, więc jakby to też warto jest sobie sprawdzić, bo tam są takie miejsca, gdzie, które prowadzą aktywnie te social media. Sprawdzanie opinii może być jednak zgubne, bo w dzisiejszych czasach ich sztuczne wygenerowanie to dla oszustów żaden problem. Dlatego jak zachęca Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej, warto w pierwszej kolejności sprawdzić w kilku źródłach, czy obiekt jest ewidencjonowany bo to jest ważne, żeby nie był to obiekt, który jest po prostu nieewidencjowany w gminie na przykład, zależy do jakiego miejsca idziemy, czy do hotelu, bo hotele to wiadomo to i się rządzą innymi prawami, ale na przykład obiekty takie mniejsze, nieskategoryzowane, one powinny być ewidencjonowane i warto sprawdzić te, które są w ewidencji i do tych się kierujmy. Podejrzane mogą być także prośby o płatności poza platformą rezerwacyjną, wiadomości zawierające błędy językowe, czy używanie ostrego tonu grożąc anulowaniem rezerwacji, jeśli natychmiast nie dokona się płatności. W ostatnim czasie doszło do ogromnego wycieku danych jednej z większych platform rezerwacyjnych. W efekcie przestępcy uzyskali dostęp m.in. do adresów e-mail, numerów telefonów, ale także do szczegółów dotyczących rezerwacji. To pozwala przygotować przestępcom takie ataki, tzw. Tak spray phishing, czyli ataki, które zawierają w mailu konkretne dane odbiorcy, czyli dostajemy maila, na przykład w moim przypadku, cześć Paweł, nie uroglowaj się opłaty za Twoją wycieczkę do Egiptu, dajmy na to, jeżeli miałem taką rezerwację w Egipcie i tutaj musisz wejść na tę stronę, wpisać swoje dane karty płatniczej i zapłacić za zaległe 100 czy 200 zł. To może uśpić naszą czujność, jeżeli dostaniemy takiego spersonalizowanego maila, ale przypominam, w praktycznie każdym przypadku bardzo łatwo rozpoznać tego typu atak po adresie nadawcy takiego maila i po adresie strony internetowej, więc zawsze na to zwracajmy uwagę. Planując wyjazdy majówkowe czy wakacyjne, warto także uważać kupując u pośredników bilety do muzeów, parków rozrywki, punktów widokowych, czy innych atrakcji. Ostrzegała Anna Zakrzewska w idealnym momencie, szanowni państwo, bo przecież majówka dla wielu z nas rozpoczyna się już w czwartek po południu. Bo piątek, sobota, niedziela, to już jest maj. Mamy ostatni kwietniowy tydzień. Mamy ostatni, nie, przedostatni poradny trening szarych komórek w tym tygodniu kwietniowym. 22, 139, 22, 02. Prezentowałem państwu fragmenty killera, filmu Rambo i Terminatora. Moim zdaniem będzie chodziło o to, że no te pierwsze części po prostu stały się kultowe. Tak jak Jedynka jest kultowym radiem. Pozdrawiam. Pan pan słodzi, słodzi, słodzi. Wie pan, że w którymś tam kościele dzwonią, ale to nie do końca tak. Ale podoba mi się pański tok rozumowania. Jedna mała rzecz przytłacza mnie Niewyspany chodzę cały dzień Nikt mnie nawet nie zapyta, czy coś chcę. Ciągle słyszę, weź ogarni się A może wolniej można przeżyć ten dzień I chodź na chwilę Ci mi się w głowie, chyba to ten stres Szósty budzi, też nie budzi mnie Mogło być inaczej, ale jest jak jest Nie dam sobie wmówić, że to źle A może wolny można przeżyć ten dzień I choć na chwilę z tobą zatrzymać się na najlepiej też mamy dzień, Żeby wolniej pojechać, to trzeba zredukować. Najlepiej do jedynki. W Moluchach jak nie można było, bo tam była taka skrzenia biegów, że nie można było w czasie jazdy. Trzeba było się zatrzymać i wrzucić jedynkę. A każdy kursant pamięta, od czego zaczynamy jazdę? Od wrzucenia Jedynki. Pytałem Państwa właśnie o, o, w porannym treningu szarych komórek o to jedno słowo. Jedno słowo, które wiąże się z rodzinami radiowej jedynki, e, no i właśnie w tych dźwiękach jest ukryte. Proszę mi puścić, no! Panowie, to jest jakaś pomyłka! Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę. John Rambo przypadkiem zjawił się w ich mieście, a oni byli znudzeni. Szukasz kłopotów? No to znalazłeś. Sylvester Stallone w filmie Rambo, Pierwsza Krew. Er kommt aus der Zukunft i hat einen Auftrag in der Gegenwart. Er sieht aus wie ein Mensch, ale er ist eine Maschine. Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Terminator. Magiczne słowo to część pierwsza, czyli jedynka. Pozdrawiam, Marek. Radio jedynka, killer jedynka, Rambo jedynka, Terminator jedynka, wszystko jedynka. No właśnie o pierwszej części zwykło się mówić, że jedynka najlepsza, nie? To prawda. Ze Szerekiem też tak było. Tak. Moim czy, zdaniem A, a oczywiście. czy pani może się tak wypowiadać jako ta, która brała w tym udział? A dlaczego tak? nie? Jako widz no, mogę a, się wypowiadać, jako, jako oczywiście. Wiz. A w której części... Ja w ogóle nie lubię takich kolejnych części. No, a w której części było to? Daleko jeszcze? Chyba, która, to <laughs> była drugiej. drugiej, no właśnie. Daleko jeszcze? <laughs> tak. <laughs> Daleko jeszcze? daleko jeszcze. No i to daleko jeszcze będzie dzisiaj, tak po godzinie Będzie dziewiątej. dzisiaj. Mhm. Siedem minut do godziny dziewiątej. Daleko jeszcze, czyli co zrobić, kiedy dzieci nam się nudzą w podróży i te malutkie, i te trochę starsze. I co zrobić z takim nastolatkiem, który siedzi z nosem w telefonie, czy jest w ogóle jakiś na to sposób. Czy ja u was w podróży było tak, że zanim wyjechaliście za rogatki Warszawy, wszystkie kanapki już były zjedzone? Tak. <laughs> Przepraszam. Tak, to, to... tak. ale ja, to, ja tak mam do dzisiaj w pociągu. Jeszcze nie ruszam, a już jem. Więc Coś jest na rzeczy. Słuchaj, jak się tam szarpią z tyłu, to, to jak, ty, ty jak reagujesz? Kto nie? się szarpie? Nie, no to już nie masz takich szarpiących się, nie? Nie, no. nie. W ogóle nie, nie, nie. Nie przypominam sobie szarpania. Ale będzie także. że... Ale nie, ojku, ale, dlaczego ale nie takiego, taki od... no przecież pani słownego nawet, no. Cisaj tam, no! Ale można się bawić na no. przykład w szukanie kolorów samochodów różnych. O. Albo w... Y, Terki. Albo rejestracji, proszę Pani. Albo w rejestracji. Zad tak. Zadanie dla Pani. TSA. Co to za skrót? Jaka ta rejestracja? To jest yy, Śląski Ojciec jakiś? Ojciec Mateusz. Sandomierz. Tak jest, tak jest, tak jest. No i, poś, no i nie zdążyłam o wszystkim powiedzieć. No i dobra, co teraz? No dobra, dobra, dobra. Już to. bo ja mam to we krwi. Czuję jak szerokim potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber czyli taki tak. Lecz nic ja na no to Mam czemu ty tracisz czas Leżeć tak chcę Nie bierze mnie Ciągle żujesz gumę I używasz słów Żyj tak jak ja Mnie nie zmienisz Dobra, dobra, dobra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 Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na trasie ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Konarzewo doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze trzecim. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia i już teraz obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Poważne utrudnienia i tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 55 w Malborku. Na kilometrze 24 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować, a droga jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazd na drogi lokalne. Na drodze krajowej nr 25 uwaga na odcinku międzybusz Antonin w miejscowości Pawłów, to w województwie wielkopolskim. Na kilometrze 338, gdzie ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, obowiązuje ruch naprzemienny, a w tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. W województwie mazowieckim poranne godziny szczytu trwają w najlepsze. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym, krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. jeszcze województwo małopolskie tutaj nadal zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic, a podobnie na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic. 22 513 11 11 to nasz numer.